Dzień dobry, cześć i czołem. Zeppelin Podcast, odcinek numer 7. Odcinek numer 7. Po troszkę dłuższej przerwie nazbierało mi się w ogóle troszkę materiału. Na jakieś cztery odcinki leżą, należą i czekają na obróbkę, czekają na jakieś dodatki, słowa dodatkowe i jakoś nie mogą się doczekać. Ja postanowiłem dzisiaj zrobić odcinek o całkowicie, na całkowicie inny temat Jako, że dawno już nie mówiłem o żadnych samolotach No to wziąłem sobie tutaj do ręki mój kapownik Na temat pokazów lotniczych Wielkiej Brytanii I może tak dojadę do połowy czerwca Jest początek czerwca Dzisiaj jest 6 czerwca I tak kilka zahacze do połowy, żeby mniej więcej y, powiedzieć, gdzie co jest i jeszcze jakieś dodatkowe może informacje na temat y, tych pokazów. Więc już jutro. Już jutro y, niedaleko mnie w miejscowości nie wiem, jest Shuttle Ward, albo old, nie, czy To jest lotnisko Old Warden. Od, chyba lotnisko jest Old Warden, a nie. Miejscowość jest Old Warden. A lotnisko się nazywa Shuttleworth, chyba? Bedworsz, bed, Bedfordshire? O Jezu, ale się już język plącze, tak to jest, jak się odwyknie od robienia podcastów. Tak, siódmego będzie się letni, letni, niby 7 czerwiec, a już letni, letni pokaz, czyli Summer Eye Display i nie wiem czy nie pojadę prognozy są dosyć słabe ale jeżeli będzie, jeżeli coś się zmieni jeżeli będzie ładna pogoda to prawdopodobnie ruszę jeszcze jest jeszcze jest druga sprawa druga zależność moja żona dzisiaj wybrała się z przyjaciółkami koleżankami na wieczór panieński i nie wiem jak to będzie jutro jak się będzie czuła może będę musiał robić jakieś okłady na głowę lub coś w tym rodzaju, zapiekować się. No, no dobrze, ale jeśli, jeśli, jeśli będzie czuła się dobrze, jeśli będzie dobra pogoda, to wyruszam jutro na pokazy lotnicze do właśnie do Old Warden. Byłem tam już kilkakrotnie i nawet był podcast w Retro Radio zrobiony o tych pokazach rok temu. Dosyć fajne, fajne miejsce, bardzo y, miłe, kameralne. Jest fajny klimat, samoloty latają dość, dosyć blisko y, i dość wolno, także świetnie, świetnie dla fotografów. Bardzo dobre warunki w ogóle do robienia zdjęć i chyba się właśnie wybiorę na ten, na ten pokaz. Old Warden jest. Co, co na pokazie będzie, może tak yy, króciutko? Co do samolotów, to Hafker Hurricane, który jest, na, yy, jest z kolekcji właśnie Old Warden, jest Gloster Gladiator, jest. Weslan Lysander, jeżeli coś komuś to mówi. I patrzy. patrzę, o, Mustang będzie. North American P-51D Mustang, czyli już taka późniejsza wersja. Troszeczkę, Mustanga. Yy, będzie sporo samolotów niemieckich. Focke-Wulf 44, Klem 35, to są takie nieznane samoloty. Jungmann. Yy, tak. A więc... Yy pokaz otworzy historyczna parada automobili różnych rodzajów pojazdów, które też są zabytkami, które też są eksponatami w miejscowym muzeum tu w Old To jest już taka tradycja, zawsze pokaz lotnicze otwiera taka mini parada tych właśnie zabytków, a później już są pokazy lotnicze i w większości są to samoloty, które są właśnie eksploatami yy, mieszczącymi się właśnie w Old Warden plus kilka gościnnych zawsze tam występuje samolotów. Są przeważnie samoloty z okresu wcześniejszego, z okresu y, tworzenia się lotnictwa, takiego wczesnego tworzenia przed pierwszą wojną światową, czyli te samoloty takie bardzo podobne do latawca, bardziej niż do samolotu. Później jest y, okres I wojny światow światowej i Kilka myśliwców, takich jak, Pub, jak i takich jak SE5A, nie wiem, y, Bristol Fighter. Jest kilka, kilka takich naprawdę bardzo ciekawych samolotów z tego okresu. Jedna z chyba z większych kolekcji latających maszyn y, tego, tego, tego właśnie okresu, już powtarzam po raz y, któreś te, te zdanie. Y, nie widzę takich y, nowy, nowości których bym tu wcześniej nie widział. Może tylko to, że będzie e, The Havilland DH-88 Comet. E, Kometa jeszcze nigdy nie widziałem, ale on nie będzie niestety latał. Tylko będzie sobie stał. Można będzie sobie go obejrzeć. No tak, to tyle tylko o Old Warden. Jeżeli pojadę tam jutro, to postaram się zrobić jakąś może krótką, krótką relację z tego, co nam się będzie działo. Ale chciałem powiedzieć o drugim, drugim pokazie, który się odbędzie w, w, na początku czerwca właśnie. Na którym na, którym na pewno mnie nie będzie, bo jest w Irlandii. Zaraz tutaj muszę, tak się troszkę to obracam, mam taki kapownik. Tak, e, airshow odbędzie się w, w Irlandii, w Clifden. W, w sobotę i w niedzielę chyba, y, sobota, niedziela 13-14 czerwca. Cleveland County, Galway na... i pokaz upamiętni 90-lecie 90 pierwszego przylotu człowieka z, nad Atlantykiem. się ktoś, jeśli by myślał, że był nim Charles Lindbergh. Wcale nie. Wcale nie. Troszkę ta historia jest e, lekko wypaczona. E, Charles Lindbergh był samot pierwszym samotnym człowiekiem, który przyleciał Atlantyk, a pierwszymi ludźmi, którzy przylecieli Atlantyk bez lądowania byli Anglicy John Alcock i Arthur Brown. I zrobili to z 14 na 15 czerwca właśnie 1919 roku samolotem Wickers-Wimmy. Wickers-Wimmy to był bombowy z czasów I wojny światowej. Został on lekko przerobiony przez tych pilotów, przez mechaników, po to, by zwiększyć mu zasięg, bo takim jego zasięgiem fabrycznym to było zasięg 1448 km, co nie wystarczyło, by nie wystarczyłoby do przelotu nad Atlantykiem. Pułap też był niski w takiej fabrycznej wersji, bo tylko 2100 metrów, a piloci potrzebowali jednak wyżej, i został on tak, ten samolot specjalnie dostosowany do ich, do ich po prostu warunków. Alok i, Alcock przepraszam, i Brown wybrali najwęższe miejsce. Czyli nie dolecieli do samego kontynentu, ale dolecieli do Europy. Lecieli z Nowej Fundlandii do Irlandii. Do Irlandii, do właśnie do miejscowości Clifton, gdzie na pobliskich moczarach przy lądowaniu rozbili swój samolot, ale to już nieważne. Ważne, że dokonali tego, dokonali tego samolotem o podwoziu lądowym. Sam lot dwójki pilotów nie przebiegał wcale łatwo i łagodnie podczas lotu i tu troszkę się podeprę w Wikipedion bo mało, naprawdę mało słyszałem o tych ludziach, wręcz nic więc może przeczytam informację podczas lotu borykali się ze złymi warunkami atmosferycznymi chmury i mgła utrudniały lot i nawigację a po przeleceniu około dwóch trzecich drogi natknęli się na silny sztorm Samolot Wymi miał przy tym odkrytą kabinę załogi, a lotnicy walczyli z zimnem, deszczem i śniegiem. Dwukrotnie Alcockowi uda udawało się po utracie sterowności odzyska odzyskać kontrolę nad samolotem tuż nad yy, powierzchnią oceanu. Wznosząc się nad chmurami na wysokości 3300 metrów, mieli problemy z oblodzeniem. Brown Kilka razy musiał wychodzić na skrzydło samolotu i zeskrobywać lód lot z lotów powietrza do silników nożem, no i wiadomo, czym to groziło. Nie mieli także radiostacji, ponieważ stała się awaria, uszkodził się generator czy coś w tym stylu. Lot ich trwał 16 godzin i 28 minut i o 8.40 rano wylądowali w Irlandii, w okolicach właśnie Klinden. I tak jak mówiłem, wybrana przez nich łąka okazała się trzęsawiskiem, samolot skapotował przy lądowaniu, to znaczy przewrócił się na plecy. Lotnicy jednak wyszli z tego cało i ten wyczyn był pierwszym przelotem samolotu nad Atlantykiem, bez lądowania. Nie był to tak w zupełności pierwszy lot prędzej y, przeleciał nad Atlantykiem samolot nie, y, amerykański uś latająca, ale jednak y, lądowała ona na wodzie i chyba tam dotankowywała się, coś, czy coś w tym stylu. Także nie można by tego zaliczyć w zupełności jako przelot bez lądowania. A właśnie przylot samolotu Wicker Sawimi y, zosta był tym pierwszym, pierwszym historycznym przylotem. Mało was, z Was pewnie o tym wie, dlatego wam o tym mówię. Tak, Ten samolot, oryginał tego samolotu można sobie obejrzeć w Londynie. Jest w Muzeum Nauki w South Kensington. No a na lotnisku Heathrow wzniesiono pomnik na cześć tych dwóch pilotów. Ja gdzieś widziałem ten pomnik, ale nie pamiętam właśnie gdzie. Pomnik dwóch pilotów, Mo, muszę, muszę sobie przypomnieć że to widziałem, nie, nie, nie, nie na lotnisku w gdzieś indziej mi się wydaje widziałem, no nie ważne. Yy, nagrodę, nagrodę otrzymali piloci, 10 tysięcy funtów, yy, ponieważ Daily Mail w 1913 roku, gazeta Daily Mail w 1913 roku ogłosiła nagrodę dla pierwszego pilota, który przyleci nad Atlantykiem, i stało się to po 6 latach dopiero, ale nagrodę musieli wypłacić. Tak, yy, otrzymali też jeszcze innych kilka, na, kilka nagród pieniężnych od różnych innych firm, sponsorów i tak dalej. No dobra, to tyle o panu Alkoku i Brownie. A jeszcze yy, śmieszne takie zdarzenie związane właśnie z, yy, z panem Alkokiem i Brownem. Yy, to jest zdanie, które wygłosił jeden z tych panów po wylądowaniu. To zdanie jest podobne do takich różnych słynnych zdań odkrywców i tych, którzy zdobywali księżyc i tych innych. A pan Alcock lub Brown, nie wiem, który z nich to powiedział, powiedział coś takiego. Wczoraj byłem w Ameryce jestem pierwszym człowiekiem w Europie, który może to powiedzieć. Fajnie to brzmi. Rzeczywiście powiedział prawdę, a prędzej przed nim nie mógł tego nikt powiedzieć. Tak. A teraz może o samym, o samym airshow, który się odbędzie właśnie w Galway Airport. I co tam będzie? Co tam będzie? Zaraz zobaczymy. Widzę, że jest mało informacji o tym, jakie samoloty będą występowały. Wiem, że będzie właśnie replika Weakersa Wimi czyli tego samolotu, którym ci panowie przelecieli przez Atlantyk będzie team i właśnie zawsze mam z tą nazwą problem team Gino Gwinot wiecie, dziewczyny w biało-czerwonych strojach, obcisłych na skrzydłach wyginające się, robiące tam gimnastyczne figury i wszystko to na lecących dwupłatowcach, puszczających dymy kolorowe, biało-czerwone świetne widowisko świetnie się to fotografuje bardzo fajnie, bardzo fajnie to wygląda. Polecam każdemu, żeby to zobaczył. Bardzo ładne dziewczyny zresztą w te chodzą. Co tam jeszcze z tych samolotów? Reszta już nieważna jest w sumie. Jakieś helikoptery będą latać, jakieś pilatusy, coś, jakieś grupy akrobacyjne, inne. Ciężko to cokolwiek znaleźć. Nie chce mi się tu za długo szukać w spisu samolotów. Jakoś tak ogólnie to wszystko napisane jest, ale sama, sama, yy, samo to miejsce jest dość ciekawe jak widzę i warto je odwiedzić, zachęcam, zachęcam i przechodzimy do następnego airshow, tym razem już Anglia i Cosford. Cosworth, to dość blisko tu chyba mnie. Shropshire Shropshire No zaraz, zaraz sprawdzimy co tu tam będzie To będzie 14, 14 A tak jak mówiłem poprzednio, że to jest którego ten airshow? 13 i 14? Nie, 13, 14 i 15 Dobra i teraz wchodzimy do, do Cosworth, Cosworth Ciężko, ciężko to wszystko się wypowiada i ja tak się kręcę na tym fotelu i pewnie to wszystko słyszycie i i jest to przez to takie zakłócone. No dobra, zobaczymy co mam w tym kosfo kos Kosfor. Tak więc to już jest potężniejszy potężniejszy Airshow bo to baza raf Baza raf Royal Air Force. I zawita najsłynniejszy chyba team akrobacyjny: czyli Red Arrows, czerwone Strzały. Wspaniale, wspaniale prezentujący się ym, team. Bardzo widowiskowy. Będzie też dużo więcej samolotów. Będzie, będą starsze samoloty. Będą, będzie B-17, będzie Spitfire, Mustang, P-40, czyli jeden z hołków, tam hołków lub innych hołków. Hołk chyba, tak? Będzie Dakota. Będzie prawdopodobnie Team Zino, Nie wiem jak oni to zrobią, a pewnie przylecą sobie z Irlandii. I tu, i tu będą. Zobaczymy. Turbulence. To jest chyba jakaś grupa akrobacyjna także. Grupy akrobacyjne, spadochronowe, z tego co widzę na obrazkach będzie nowoczesny ten Eurofighter Typhoon będzie nam się tu prezentował czyli tu będzie bardziej odrzutowo będzie bardziej nowocześnie, z hukiem, z dymem nie byłem jeszcze w tym miejscu wiem, że nie jest aż tak bardzo daleko ode mnie jakoś ale nigdy nie zdołałem tam dotrzeć a może powinienem? No to będzie za tydzień. A za dwa tygodnie, to już będzie 20, 20 czerwca. Nie będę już w Anglii. I ominie mnie kilka właśnie airshow, które mógłbym odwiedzić. Cztery, dokładnie o przepraszam, nie, nawet 6 sześć, sześć yy, airshows sześć pokazów zaplanowano w, na terenie Wielkiej Brytanii między 20 a 21 czerwca no, dacie wiarę, macie pojęcie 6 w Polsce przez cały rok nigdy, nigdy nie zaplanowano tyle a tu w jeden weekend skandal to jest naprawdę dobra gdzie są te pokazy? Może tak w skrócie, bo już nie będę się rozwijał. A więc znowu Old Warden, czyli tu niedaleko mnie, i to będzie Evening Air Display. Lubię te właśnie wieczorne pokazy. Niestety znowu nie będę, ponieważ świetnie się światełko wtedy tak wieczorem łamie i można naprawdę piękne zdjęcia robić samolotom. Będzie na Cam na, w Cambry. Tam kiedyś, gdzie mieszkał, zapomniany już mak, Maksud, czy jakoś, ten od y, Owiec. Nie pamiętam. Pamiętacie, pamiętacie taki podcast? Był tak jakiś, nie? Nie pamiętam, się nazywał. Ale on tam był z Kambri lub Kumbri, zależy kto wymawia, tak mówił. Potem... Hacknal, y, nie wiem gdzie to jest. Musiałbym sprawdzić, dajcie mi chwilę. Hacknal jest w Nottinghamshire czyli też niedaleko w sumie w miarę niedaleko bardzo tanie wejście, piątkę tylko o 14 się zaczyna a co będzie, co będzie? Classic Wings kilka jakichś takich starszych samolotów no to by było na tyle w sumie taki podcast na kolanie Troszkę już zmęczony jestem i tym, że miałem mało czasu i tym, że już jest dosyć późno. Dochodzi dwunasta w nocy. A jeszcze chciałbym to zmontować i rzucić to, bo jutro, że nie będę miał czasu. Więc jeszcze mała godzinka pracy przede mną. I może o samym podcaście troszkę. I o komentarzach. Komentarzy ukazało się dość mało. Właściwie mógłbym podziękować ostatnio tylko czterem osobom za komentarz nudy przy Jacku. Czyli niezawodnemu papie, który komentarz... Brak komentarza byłby dziwny. Maćkowi Skwarze także dziękuję. I... Dziękuję za radę, że Jacka powinno się pić na ciepło z kieliszków do wody i przygrzyzać salcesonem. Ale Jack jest dosyć bliski prawdy, ponieważ whisky tak naprawdę powinno się pić właśnie w temperaturze pokojowej. No, whisky Jack Daniels to jest Tennessee Whisky, to jest całkowicie inny napój, więc ja wiem, że bez koli też jest dobry, ale ja lubię z kolą. No, tak. Dzięki Przemionowi, też, który także jest amatorem whiskacza z kolą, ale i bez i też lubi. I Robertowi, który też jest amatorem whisky z kolą, z lodem Czyli gdybyśmy się spotkali, mielibyśmy tak zwany wspólny temat. No, to można nazwać wspólnym tematem. Tak, no to tak tyle o komentarzach. Co bym jeszcze chciał powiedzieć? No trochę nudzę już, nie, nudzę, nudzę, ale... samym mówię, pora taka byle jak. I wszystko byle jak. I Ostatnio jest... Yy, dużo się dzieje. Tydzień temu mieliśmy z bratem... Znaczy ja byłem u brata na wieczorze kawalerskim. I wieczór kawalerski trwał dłużej niż jeden wieczór. Przeciągnął się do południa następnego dnia i było fajnie, wesoło, a niektórzy z Was pewnie mieli okazję zobaczyć y, krótki klip dostępny na Facebook. Krótki teledysk z tego, z początku tego imprezy i właściwie kilka z, z, z, z, z ze środka i, i końca. Tak, tak to było krótkie takie podsumowanie. Nie, nie, nie, nie spełnił 4 minutowe dobra koniec zapraszam do słuchania następnego odcinka Cppin Podcast Mów, tak jak mówiłem wcześniej już jest zebranych sporo materiałów bo jest i podcast zrobiony na Wembley jest y, podcast o rowerach i jeszcze nie dokończyłem puszczać tego podcastu podróżnego. Mam jeszcze jakiś podcast, o którym teraz akurat nie pamiętam. Coś mam nagrane, no nie pamiętam, nie pamiętam. No wiem, że cztery, pod, cztery materiały na cztery podcasty leżą gdzieś tutaj właśnie w, tym, w tej nagrywajce, którą trzymam teraz w ręku i, i czekają. No a teraz e, bierę, biorę się za składanie Podcastu. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że Was mocno nie nudziłem I cześć.